发刻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 Zapraszam. Autopromocja. Program drugi Polskiego Radia, minęła 17. Przegląd prasy zagranicznej. Prasę krajów bałtyckich przeglądał dziś dla Państwa poświąteczny Kamil Zalewski. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie po świętach wielkanocnych i zapraszam na dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich. Zaczynamy od Estonii w jednym z centrów handlowych w Tallinie. Otwarto wystawę poświęconą 70-letniej historii animacji poklatkowej studia Nuku Film, estnońskiego studia oczywiście. Ekspozycja prezentuje lalki oraz scenografię wykorzystywane w najbardziej znanych estońskich filmach animowanych. Jak pisze portal RR w ciągu 7 dekad działalności studio stworzyło ponad 200 filmów, a także 5000 unikatowych postaci. Na wystawie można z bliska zobaczyć miniaturowe figurki, a także elementy scenografii, które stanowią ważną część dorobku estońskiej animacji. To wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się pracy naszych twórców z bliska, powiedział dyrektor studia Mart Kiwi. Dodał, że najcenniejsze eksponaty są na co dzień przechowywane w magazynach studia, a część z nich traktowana jest jak dzieła sztuki. Zwiedzający mogą prześledzić rozwój estońskiej animacji od najstarszych produkcji po współczesne realizacje. Wystawa jest częścią miesiąca filmu estońskiego organizowanego przez Estoński Instytut Filmowy. Wydarzenie ma promować też krajową kinematografię, a także rozwijać edukację filmową. Tymczasem łotewskie media szeroko komentują ogłoszone nominacje do Nagrody Literackiej, tegorocznej Nagrody Literackiej uznawanej za najważniejsze wyróżnienie w kraju. Jak podkreśla portal LSM należący do łotewskiego nadawcy publicznego, w tym roku nominacje przyznano w ośmiu kategoriach, a szczególną uwagę zwraca silna reprezentacja poezji, a także debiutów. W kategorii prozy znalazły się m.in. książki autorstwa Ingi Abele, jednej z najbardziej rozpoznawalnych łotewskich pisarek, a także Andrisa Kalnozolsa, którego wcześniejsze publicznie zdobywało krytyków. Wśród nominowanych pojawiła się również Dace Rukczany, znana z prozy obyczajowej oraz społecznej. Z kolei w kategorii poezji uwagę komentatorów zwraca obecność Carlisa Werdinsia, jednego z najważniejszych współczesnych poetów łotewskich, którego twórczość była wielokrotnie nagradzana i tłumaczona na języki obce. Łotewskie media zaznaczają też, że tegoroczna edycja konkursu wyróżnia się dużą liczbą debiutów oraz różnorodnością tematyczną od literatury osobistej i autobiograficznej potem teksty podejmujące kwestie społeczne oraz historyczne. Nagrody przyznawane są tak jak wspomniałem w ośmiu kategoriach. Obejmują prozę, poezję, literaturę dla dzieci, przekłady, dramaturgię oraz badania literackie. Organizatorzy ogłosili również, że nagrodę za całokształt twórczości otrzyma tłumacz Janis Krasztins, a specjalne wyróżnienie trafi do jednego z czasopism. Gala wręczenia nagród odbędzie się 17 kwietnia w Rydze. Jak podkreślają organizatorzy, celem wydarzenia jest nie tylko wyróżnienie najlepszych książek, Ale też promocja łotewskiej literatury i zachęcanie do czytelnictwa. W związku z tym organizowane są e, różne wydarzenia promujące to czytelnictwo. Jedno z takich wydarzeń odbędzie się też już za dwa dni w czwartek w Łotewskiej Bibliotece Narodowej. A tymczasem w litewskiej Bibliotece Narodowej imienia Martina Samaszwidasa w Wilnie 17 kwietnia odbędzie się wernisarz wystawy malarstwa Katarzyny Karpowicz zatytułowanej dar informuje, informuje Instytut Polski w Wilnie. Ekspozycja prezentowana będzie na piątym piętrze no i będzie dostępna dla zwiedzających, dla wszystkich zwiedzających do końca maja. Wystawa stanowi pierwszą na Litwie prezentację twórczości artystki inspirowanej poezją Czesława Miłosza. Obrazy Katarzyny Karpowicz nie są bezpośrednimi ilustracjami utworów noblisty, lecz autorską interpretacją i próbą malarskiego opowiedzenia historii inspirowanych jego twórczością. Tytuł ekspozycji nawiązuje do wiersza zatytułowanego „Dare”, czyli refleksji nad ludzkim życiem, w której przeplatają się zachwyt nad jego pięknem oraz świadomość jego niepokojących aspektów. W wystawie w Wilnie towarzyszy dwujęzyczny katalog. Projekt wpisuje się również w obchody 115. rocznicy urodzin Czesława Miłosza. Kolejna odsłona ekspozycji „Dare” zostanie zaproszona. Prezentowana 9 czerwca w Muzeum Regionalnym w Kiejdanach w ramach festiwalu Czesława Miłosza. Dodam, że organizatorami wydarzenia są Instytut Polski w Wilnie, Litewska Biblioteka Narodowa im. Martina Maszwidasa, a także Muzeum Regionalne w Kiejdanach. No i jeszcze jedno, kurier wilański na swoich łamach pisze o tym, że rozpoczęły się przygotowania do realizacji filmu dokumentalnego o Steponasie Dariusie i Stasisie Girenasie, czyli litewskich lotnikach, którzy zginęli w okolicach w 1933 roku wystartowali z Nowego Jorku i bez międzylądowań przelecieli Atlantyk. Ich celem było kowna oddalone o zaledwie 650 km od miejsca katastrofy. Wydarzenie to stało się jednym z najważniejszych symboli litewskiej historii lotnictwa i narodowych aspiracji. Film opowie o dramatycznym locie, a także jego znaczeniu dla Litwy, Polski i Stanów Zjednoczonych, mówi kurierowi wilońskiemu producent tego obrazu Robert. Robert Lewandowski. Film połączy klasyczny dokument z elementami fabularnymi, a także nowoczesną animacją 3D. Twórcy planują wykorzystać animację do rekonstrukcji lotu, pracy samolotu, a także kluczowych momentów wyprawy oraz archiwalne materiały filmowe i fotograficzne. Jak informuje producent, gotowy jest już roboczy scenariusz, a także kompletowany jest międzynarodowy zespół twórców. Prowadzone są też rozmowy o partnerstwach instytucjonalnych i patronach, zarówno w Polsce, na Litwie, jak też w Stanach Zjednoczonych. Tą informacją kończymy dzisiejszy przegląd prasy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. To był Kamil Zalewski z Wilna. Bardzo dziękuję. Jest 7 minut po 17. Altasare Galuppi i jego sonata klawesonowa Asdur. 10 minut po godzinie 17, po raz drugi, nie ostatni. Będziemy rozmawiać teraz o teatrze. Gość dwójki. Dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Olga Śmiechowicz, filolożka klasyczna, teatrolożka, tłumaczka związana z Katedrą Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Cię, Olgo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie tyle dziś będziemy rozmawiać o Twojej wspaniałej pracy ze studentami, nie tyle o działalności typowo naukowej, ile o Twoich przekładach dramatów starożytnych, do teatru. Myślę, że yy, w polskim teatrze jesteś prawdziwym fenomenem, osobą, która nie tylko tłumaczy, ale ledwo coś wypuścisz, to od razu jest pożerane przez scenę, albo nawet Dzięki tobie pewne realizacje są możliwe. Tak bardzo się tym ekscytuję, no bo to nie jest taka oczywista sprawa, że ktoś zna te starożytne języki i tłumaczy je dla współczesnego teatru. Olgo, jak to się zaczęło? Tak, ja zaczęłam się śmiać w momencie, kiedy mnie przedstawiałaś, bo przypomniałam się, jak kiedyś Łukasz Drewniak w jednej ze swoich recenzji napisał, że jestem najlepszą rzeczą, jaką polski teatr mógł dać Antykowi. I bardzo mnie to rozbawiło, pamiętam, kiedy to przeczytałam, ale jak no, to się... Ogóle... przedmiotowił, jakby. Tak, bardzo właśnie tak, no, no czuję miał... się podarowana Antykowi. Uh -huh. Ale no właśnie początki, początki są tak naprawdę, czy my mówimy pytanie, to muszę teraz uszczegółowić to pytanie, bo czy my nie, mówimy nie, o początkach przekładu, czy w ogóle... nie, nie. jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś tłumaczyć? To był... Y, mm, tak sobie pisałaś, wiesz, do szuflady i marzyłaś, żeby może kiedyś coś wydać? Czy może spotkałaś jakiegoś reżysera? No jak, jak to w ogóle się... Zupełnie inaczej. No to tak? w ja, nigdy, ja, nigdy, ja nigdy nie marzyłam, żeby być tłumaczem. Ja studiowałam filologię klasyczną, ale w życiu nie pomyślałabym, żeby pracować jako tłumacz i ja przez długi czas zajmowałam się naukowo komediami Arystofanesa, ale pod kątem analizy. Analizy historycznej, analizy literackiej, analizy teatrologicznej i jeszcze przed pandemią skontaktował się ze mną pan Dariusz Karłowicz z teologii politycznej, który powiedział, że bardzo lubi, bardzo ceni moje prace naukowe i on bardzo by chciał, żebym przetłumaczyła dla teologii politycznej chmur Arystofanesa. Ale ja akurat byłam wtedy dosłownie na moment przed rozpoczęciem prac w Teatrze Polskim w Warszawie z Janem Klatą, już byliśmy posłowie słowie ja mówię, no nie, no nie da rady po okay. prostu, no fizycznie nie da rady i pan Dariusz Karłowicz bardzo, bardzo namawiał, to rzeczywiście on, bardzo mu jakoś zależało na tym, a ja nigdy nic nie tłumaczyłam, więc to bardziej jakby dziwna dla mnie sytuacja i Zdarzyło się to, co, no nie wiem, czy musiało się zdarzyć, ale wybuchła pandemia i wszyscy wiemy, co się zdarzyło. Teatry stanęły. Dariusz Karłowicz ponownie zadzwonił i powiedział, no już nie masz wytłumaczenia, że masz próby i masz pracę w teatrze. I to, co wydaje mi się właśnie też jest bardzo istotne w tym momencie, to Dariusz bardzo prosił i bardzo nalegał, żeby to był przekład filologiczny. Mhm. Żeby to nie był przekład poetycki, teatralny, tylko żeby to było idealne, lustrzane odbicie mhm. tego, co jest w oryginalnym greckim tekście, żeby gdyby przyłożyć lustro, to żeby idealnie to samo było w języku polskim. Mhm. Oczywiście z dużym, pogłębionym komentarzem, jeżeli chodzi o nawiązania filozoficzne i w ogóle no, czym no, jest komentarza ta komedia. to się nie da tego czytać. No nie to da się, się tego czytać. I, Ale no. to jest bardzo ciekawe, kiedy była poprzednia w to chmury trafiły na listę lektur i były lekturą do matury, co bardzo mnie zdziwiło i zdziwiło również wydawcę, ponieważ w momencie, kiedy ukazał się przekład chmur, w ciągu tygodnia zszedł cały nakład. I my się trochę zdziwiliśmy, że ale jak? z no, mm. Arystofane z chmury. Mm. A ktoś zaczął drążyć, okazało się, że to jest lektura szkolna. Mm. I po prostu nauczyciele rzucili się na nowy przekład. I druga rzecz, ponieważ można powiedzieć, że to Dariusz Karłowicz jakby odkrył mnie dla tłumaczenia, ale jest jeszcze drugi mężczyzna w tej historii, mm -hmm. ponieważ w momencie, kiedy... Już nie pamiętam dokładnie, ale chmury były albo na etapie ostatniej korekty, albo już były puszczone do drukarni. Zadzwonił Zbigniew Kadłubek z wydawnictwa Biblioteki Śląskiej. Mhm. Powiedział, że bardzo lubi moje prace na temat Arystofanesa mhm. i bardzo by chciał, żebym przełożyła dla niego Lizy Stratę Arystofanesa. I bynajmniej nie przykład filologiczny, ale żeby zastanowiła się nad przekładem w kontekście strajku kobiet. Mm -hmm. I wydawało mi się, to, to, to był dla mnie pomysł wybitny po no, prostu. Jak to. można, w, to, ja bym w życiu o czymś takim nie pomyślała. No, ale to jest przecież o tym, prawda? Dokładnie, to jest <grym> no. o tym. I jakby tak, no. ale to, Czasami jest konieczny taki głos jakby z tak, zewnątrz, to prawda? prawda? To Który prawda. połączy pewne kropki i mhm. te kropki się... A ja byłam zachwycona tym pomysłem, ale no niestety nie jest to mój pomysł, więc zawsze wymieniam ojca tego, tego sukcesu, bo to nie był mój pomysł, więc de facto można powiedzieć, że dla przekładu odkryło, odkrył mnie Dariusz Kadarłowicz i Zbigniew Kadłubek i de facto obaj panowie o sobie nie wiedzieli, tak? No bo tak jak mówię, chmury jeszcze nie zdążyły się ukazać i pojawił się Pojawił się ten pomysł z stratą. Więc jakie były początki? Ja nigdy, nigdy nie planowałam, nigdy nie, nie myślałam o sobie mhm. przyszłościowo jako o tłumaczu. E, czyli m, nazwiska się pojawiły wpływowych mężczyzn, <śmiech> którzy tobą pokierowali, m, prawda, zgodnie z pewną jakby filozofią cywilizacji. Mhm. E, no i jeszcze mamy tutaj Jana Klatę. Tak, w Odwodzie gdzieś. E, pracowałaś wtedy z nim nad jakimś konkretnym tekstem? Co, co to, to znaczy było? ten tekst, który nie doszedł do skutku, nad którym którym mieliśmy pracować, dlaczego nie miałam czasu zajmować się chmurami, tak. prawda? Tak, to czy... miały być ptaki Arystofanesa mhm. w Teatrze Polskim w Warszawie. Mhm. No i niestety wybuchła pandemia, wszystkie, wszystkie pomysły jakby poszły w łeb w tym momencie. No, ale mamy te trójce, która właśnie stanęła u twoich narodzin jako, jako tłumaczki. Zastanowiłoby mnie i chciałabym cię zapytać, zanim pójdziemy dalej oczywiście i, i porozmawiamy jednak o tych przedstawieniach, które zostały zrealizowane i które, które się jednak udało zrobić. Co ty z tym Arystofanesem? Takie, wiesz, fachowe pytanie. Co o co chodzi? Ale o co chodzi? Aha, bo, tam, tak. bo jednak w tej, nazwijmy to, starożytnym dramacie są inne... Mm, ciekawe również nazwiska. Ja troszeczkę się speszyłam w momencie, kiedy usłyszałam pierwsze pytanie, co ja z tym Arystofanesem, no bo tutaj trzeba jakby uczciwie przyznać, że jest to jednak mężczyzna, z którym ja spędzam całe noce, więc tak. tutaj ta, ta, ta relacja tak. jest wyjątkowo bliska. Tak. Ale faktycznie, tak na dobrą sprawę, Arystofanes, no, to jest bardzo długa relacja i bardzo, bo nie powiedziałabym, że turbulentna, ale rzeczywiście od pierwszego roku studiów mhm. tak naprawdę wiedziałam, że to jest autor, który w jakiś sposób mnie ciekawi i chciałabym lepiej go poznać mm -hmm. jednak i, i tak wejść głębiej w tę te, w te twórczość. To był październik, początek listopada, kiedy, kiedy byłam na pierwszym roku filologii klasycznej i ja wcześniej z Arystofanesem nie miałam nic mm. wspólnego i pani profesor Anna Maria Wasyl poprosiła nas, żebyśmy na zajęcia przeczytali Żaby Arystofanesa. I ja tak wiedziałam, to miałam taką szkolną wiedzę, że to jest autor wulgarny, że to poczucie humoru nie jest zbyt wysublimowane, więc podchodziłam do tego rzeczywiście jak do lektury szkolnej, którą po prostu trzeba przeczytać na zajęcia. Tak, na pierwszym roku, a ja nie pamiętam? Pamiętam, żebym czytała Żaby, czy... Widzisz, po prostu to jest poziom zajęć profesora Anny Wasyl, no tak. więc to, to, to, to stąd. Natomiast ja pamiętam, jak zaczęłam to czytać, absolutnie bez przekonania, ponieważ ja też byłam takim kronombrnym filologiem klasycznym, który absolutnie nie poszedł na filologię klasyczną, żeby zajmować się teatrem antycznym, tylko ja wiedziałam, że ja zawsze będę się zajmować Christianem Lupą, więc to był... Bo Arystofanes mnie zupełnie nie interesował i zaczęłam czytać te żaby i tam było takie niesamowite zdanie. I to jest jakby dla mnie takie zdanie, które, które zaczęło, które było tym małym kamyczkiem, który rozpoczął lawinę w momencie, kiedy Dionizos rozmawia z Heraklesem i tam jest dosyć taka mocna pomiędzy nimi wymiana zdań. Dionizos w pewnym momencie mówi do Heraklesa nie właź w mą duszę, masz swoje mieszkanie. I ja oszalałam, jak to przeczytałam, że to, jeżeli dwa i pół tysiąca lat temu mamy do czynienia z dramatopisarzem, który tak formułuje myśli, to to jest coś niesamowitego mm. po prostu. I w tym momencie stwierdziłam, że jednak na Arystofanesa trzeba spojrzeć życzliwszym spojrzeniem. I to, co bardzo mnie interesowało w Arystofanesie, to to, że to nie jest po prostu taka komedia, którą sobie przeczytamy, wiemy o co chodzi, możemy ruszyć z życiem dalej. Tylko rzeczywiście, żeby zrozumieć, o czym te komedie są, to naprawdę trzeba się naczytać mnóstwa rzeczy dookoła. I to chyba mnie najbardziej tak naprawdę interesowało, że żeby się powgryzać w te wszystkie nawiązania, mnie przez lata najbardziej interesowało życie teatralne, które jest poukrywane u Arystofanesa, jak on odwołuje się do innych autorów, autorów, którzy nie zachowali się do naszych czasów. Tak? Czasami wiemy o tym, że jakiś autor istniał tylko dlatego, że wyśmiewa go Arystofanes mhm. i to było dla mnie super ciekawe. To jest przykra sprawa, że właściwie y, jest Arystofanes i nic. I nic, absolutnie. I tak no, naprawdę na podstawie same. 11 tekstów my wyciągamy wiedzę o całości gatunku. No. Co więcej, ja bym powiedziała, że Arystofanes wcale nie był chyba najzdolniejszym komediopisarzem, bo też moje pensjonarskie serduszko należy do Eupolisa. I ja uważam, że Eupolis, na podstawie tych zachowanych fragmentów, tych, tych strzępków, no. to wydaje mi się, że jednak Eupolis mógł być znacznie zdolniejszym poetą. Więc, no ale oczywiście nie mam za bardzo merytory... Tzn. mam te fragmenty, ale no nie, nie, nie złożymy z tego pełnej całości. No tak? Więc tutaj niestety jest ten problem. Więc to, był, to była ta iskra od samego początku w zasadzie z Arystofanesem. No i od tego pierwszego roku studiów minęło już... Parę lat, mm -hmm. a my cały czas tak. razem, więc... Pierwsze spotkanie takie stricte teatralne. To znaczy pytanie, czy rozmawiamy o, te, o spektaklach zrealizowanych, czy o spektaklach niezrealizowanych, no W ponieważ... życiu jest zaskakująco dużo y, różnych sytuacji tak. i porozmawiajmy o tym, co się udało może. No to oczywiście, że się udało państwo, Platona. No, udało się. Udało się, udało się ale, więc... ale to jest pierwszy pierwszy tekst, który był rzeczywiście tłumaczony przeze mnie od początku, ponieważ to był jakby wymóg pewnego rodzaju. Także jeżeli podejmujemy to wyzwanie, że wystawiamy pełnometrażowy spektakl w języku starogreckim, to wiadomo, że najpierw trzeba przygotować adaptację tekstu. No i też wiadomo, że wygodniej jest jednak zrobić adaptację na starogreckim oryginale, podo Oczywiście. podocinać to, co trzeba mhm. i dopiero później to przetłumaczyć, tak? Więc to był pierwszy taki raz, kiedy faktycznie ja coś przetłumaczyłam i faktycznie to wybrzmiało, więc to stosunkowo późno na dobrą sprawę, bo raczej tendencja jest w drugą stronę, tak jak w przypadku tych Arystofanesów, że pojawiają się przekłady, tak. trafiają w czyjeś ręce i te ręce stwierdzają, stwierdzają, że, że róbmy to i to mnie też bardzo cieszy, bo to jest bezpośrednio związane z tym, jaka jest funkcja tych tekstów, bo gdyby one po prostu były, nie wiem, przedmiotem analizy akademickiej na uczelni, no to okej, okay, to też jest do tego, ale to, że udało mi się w jakiś sposób pokazać, że to jest tekst na scenę, no to super, to to jest zwycięstwo. Nie, nie? No, poza tym nie możemy jednak zapominać o tej perspektywie, naturalnej perspektywie, że te teksty powstawały do teatru. Aż, Rozmawiamy o takich tekstach, nikt nie pisał ich do szuflady i nie czytano ich do poduszki, tylko one po prostu wypełniały przestrzeń publiczną, żyły, funkcjonowały. To chyba jest najlepiej. Jak wyglądała praca z z aktorami, z reżyserem nad, nad tym państwem. Ja oczywiście jako osoba interesująca się teatrem w Krakowie co nieco wiem, że to mówiąc krótko było bardzo trudne łatwo nie było. Łatwo nie ale było. chyba nie interesują nas rzeczy, które są łatwe i oczywiste, prawda. prawda? Tak naprawdę my nie wiemy, jak ten język Właśnie. starogrecki brzmiał. Ja zastosowałam to, co było najprostszym jakby rozwiązaniem, no. czyli ta wymowa razmiańska tak zaproponowana przez Zarazma z Rotterdamu już jakiś czas temu. Ja tam tego czasu, no oczywiście są inne podejścia, jakby inne propozycje, ale z jakiegoś powodu ta wymowa razmiańska trzyma się najmocniej, prawda? Więc mhm. jest coś na rzeczy, żeby trzymać się jednak tej propozycji. I tutaj oczywiście była bardzo ciekawa sytuacja w momencie, kiedy trzeba pamiętać, że my mamy zespół polsko-niemiecki tak. i inaczej grekę będą wymawiać Polacy, a inaczej Niemcy. I to było cudowne, ponieważ okazało się w trakcie pracy, że pewne rzeczy, które dla Polaków są do wychwycenia w lot i bardzo jakoś tak łatwo do, za, do zaaranżowania, do zinterpretowania, do zimitowania dla naszej niemieckiej aktorki były absolutnie nie do wymówienia. Co więcej, ona nie słyszała tych zgłosek, które my jej próbowaliśmy w, wytłumaczyć i jakoś, jakoś pomóc. Tak? I to, co jest przecież, no, myślę, że słuchacze doskonale znają takie słowo jak psychę. No to, he, nie, to to, he, he, to my, ona wymawia to jako psysie. Mm -hmm. co jest bardzo takie z niemiecka, prawda? No. Więc tutaj tutaj super, no super przygody też, jeżeli chodzi o różne, o różne nacje, jak wymawiają te Grekę już teraz, w tej chwili. Ja pamiętam, jak bardzo wiele lat temu, jeszcze podczas studiów właśnie na filologii klasycznej, była taka konferencja łaciny żywej. Mm -hmm. Czyli przyjeżdżają świry, które mówią w języku łacińskim o komputerach, tak? Mhm. I to była konferencja międzynarodowa. Mhm. I jak właśnie osoba z, Chorwacji, rozumiem, tak? jak osoba z Chorwacji inaczej wymawia, jak mhm. osoba z Włoch będzie inaczej wymawiać łacinę, jak osoba z Polski, z Niemiec. I dla mnie nawet sam fakt mówienia w języku łacińskim może nie był aż tak bardzo atrakcyjny, ale słuchanie, jak łacina zbiera akcenty, jak, to, jak można łapać narodowość po, po akcentuacji, Oczywiście. kapitalne, po barwie głosu, to było świetne. I to w jakiś sposób wróciło przy, przy państwie Platona. Co ci daje to, że, że... Jakie to w ogóle jest doświadczenie, że pracujesz w teatrze? To znaczy, ja mam w ogóle taki schizofreniczny trochę problem, ponieważ ja zawsze wśród filologów klasycznych jestem traktowana jako teatrolog, a wśród teatrologów jako filolog klasyczny, więc. Zdrajczyni. To zawsze, tak, zawsze zdrajczyni, po prostu najgorzej, wiadomo. Mhm. Natomiast w tej chwili chyba, chyba jakoś to trochę już też inaczej funkcjonuje, ale, ale wydaje mi się, że jeżeli teraz ja jakoś przeprogramuję sobie w mózgu, że mówię z perspektywy filologa klasycznego. Mhm. Spróbuję. Tak, tak, tak, tak. Po prostu jakoś nałożę jakiś filtr, po prostu. to... Dla filologa klasycznego praca w teatrze, jeżeli ten filolog jest tłumaczem, tłumaczy teksty dla teatru, teksty dramatyczne, to zdaje sobie sprawę, że tłumacząc dramat nie tłumaczy pięknej poezji, nie tłumaczy jakie to wszystko jest mądre, nie tłumaczy jaka to jest wiedza tajemna. Tak, to przecież to jest takie piękne. Dobrze, no, no, ale ja prowokujesz cię to, trochę. Prowokujesz mnie, właśnie słyszę. Natomiast mhm. myślę o bardzo praktycznym doświadczeniu tak. i to, co ja słyszę, czytając starsze przekłady dramaturgii antycznej, że właśnie filolodzy klasyczni raczej nie pracowali w teatrze no, i zdecydowanie. Nie, wpadło im do, nie wpadła im do głowy bardzo prosta rzecz, która tak naprawdę ułatwiłaby wielu aktorom, albo i niewielu, bo właśnie z jakiegoś powodu ta dramaturgia nie jest grana, no. że w momencie, kiedy tłumaczymy, to czytać to na głos, żeby to się dobrze, potoczyście mówiło. Jak to jest z twojej perspektywy, czy też z perspektywy pracy z konkretnym reżyserem, z uwspółczośniami? Mhm, to jest pewnego rodzaju podwójna robota, ja bym no. powiedziała, bo jako tłumacz uważam, że jednak jako tłumacz powinna być możliwie blisko oryginałowi. Żeby nie jest uwspółcześć... Jest tą filolożką. Ja właśnie. jestem filolożką i konserwatywna. Nie, ale chodzi mi o to, żeby być uczciwy... W krakowskiej szkole. Ale o co mi chodzi, że jako tłumacz powinnam jak najbliżej oddać to, co jest w oryginale, żeby nie zaciemniać intencji Arystofanesa, a ewentualne uwspółcześnienia to mogę robić jako dramaturg. Mm -hmm. I to jest robota dramaturgiczna. I teraz tak, ja mam oczywiście te supermoce, że ja widzę, co jest w oryginale, ale jest, jest, jest, sama, jest sama, cała ten, masa ja. dramaturgów w Polsce, których bym chciała, żeby wzięli się za Arystofanesa i oni już sobie tego nie sprawdzą. Mm -hmm. Więc... Ja chciałabym dać im jak najbliższy tekst oryginałowi, żeby idealnie widzieli, co jest w oryginale i niech oni sobie sami szaleją we własnym zakresie, co, co im podpowie i wyobraźnia, i interpretacja i intuicja, co by można fajnego zrobić z tym tekstem, ale w momencie, kiedy jest taki tekst jak Lizostrata, Lizestrata była eksperymentem, ja byłam ciekawa, na ile tekst antyczny mi pozwoli, na ile tak. jaka jest wyporność tej greki, gdzie, gdzie są granice tego, jak ja mogę naginać Lizostratę do współczesności. Ale właśnie to, co za, e, sama zaczęłaś mówić. Liza Strata nie pisała o strajku kobiet, a mniej błyskotliwa osoba, może tak pomyśleć, biorąc mój przykład do ręki, prawda, że ojej, ale to Arystofanes nawiązywał do killera, ojej, ale to Arystofanes nawiązywał do pana Wołodyjowskiego, a de facto u mnie, ja to wszystko oczywiście tłumaczę w przypisach, ale Arystofanes ma masę intertekstów, innych tekstów kultury, tylko ze swojej współczesności. tak, Więc żeby pokazać, jak takie nawiązania funkcjonują. Funkcjonowały i ja nawiązałam do naszej współczesności, ale jest to, o tym o, trzeba wiedzieć. Tak? O tym trzeba wiedzieć, ale no to trzeba chodzić do teatru, żeby wiedzieć, że to jest absolutnie normalna praktyka mm. w tej chwili, że tłumaczymy no właśnie te interteksty, które inne są dwa tysiące tam ileś lat temu i inne dziś, no. Oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że pewna, ro, pewnego rodzaju uczciwość wobec innych dramaturgów po prostu. Że ja powinnam pokazywać po prostu, jaki jest koń, tak? Że koń, jaki jest każdy widzi. Reszta niech idzie w stronę interpretacji już, jak, jak to, jak, no, jak to sobie wyobrazi ten tekst, bo to też nie ma co się w tym momencie obrażać. Jest przecież wystawienie w teatrze w Gdyni, gdzie Lysa Strata poleciała w kosmos, prawda? Ale to jest już wymysł reżysera i mi nic do tego na dobrą sprawę. Olga Śmiechowicz, filolożka klasyczna, teatrolożka związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, była dziś moją Państwa gościnią. Niezmiennie polecamy Twoje przekłady, Twoją pracę w teatrze i dawaj znać, jak się będzie coś dziać. Oczywiście, i do zobaczenia w teatrze. A o teatr antyczny pytała Justyna Nowicka. Program drugi, 17.30. Kompozycja Franciszka Schuberta w wykonaniu Future Orchestra Classics pod dyrekcją Joe Hisajskiego. 17.34, zaglądamy teraz do teatru, konkretnie do Teatru Narodowego. O spektaklu Mężczyźni Objaśniają Mi Świat opowie Dominik Gac. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaglądam na stronę teatru i widzę dość nietypową informację. Otóż y, napisane jest, że... Cytuję, postać Rebeka nie jest realną reprezentacją Rebeki Solnit, a jedynie typem charakterystycznym dla przyjętej przez osoby tworzące spektakl konwencji teatralnej. Nie należy jej utożsamiać z prawdziwą autorką książki. Koniec cytatu, bo też dodajmy, ten spektakl powstał na podstawie książki. Czy to nie jest zaskakujące, że taki zwrot pojawia się na stronie? Jest. Teatr tłumaczy nam świat, a właściwie czym jest teatr i jakie konwencje w nim obowiązują. Wydawać by się to mogło zbędne dla ludzi, którzy wybierają się do teatru, a jednak jest to efekt pewnego skandalu transatlantyckiego, więc jak na polskie życie teatralne to bardzo ekscytująca sprawa, ponieważ autorka eseju, esejów, zbioru esejów, który posłużył twórcom do przygotowania tego przedstawienia, czyli Rebeka Solnit, dowiedziała się za pośrednictwem mediów społecznościowych, że pojawia się w tym spektaklu jako postać i jest to postać właśnie imieniem Rebeka. Twórcy zastrzegają na stronie, że to wcale nie ta Rebeka. No, jakakolwiek by nie była, to, może, to faktycznie nie, nie musi być ta Rebeka, ponieważ w spektaklu pojawia się też słynna piosenka pod tytułem Rebeka, którą śpiewała między innymi Ewa Dymarczyk, więc nie wiemy, o którą z nich chodzi, ale Rebeka Solnit pomyślała, że to o niej. I jest to taka postać istotna dla, dla całej fabuły tego przedstawienia, intelektualistki z wysoką pozycją, nieprzesadnie sympatycznej, może nawet aroganckiej, ale też bez przesady, nie jest to jakiś taki paszkwil złośliwy, no ale z tych relacji, które jak rozumiem pani Solnit przeczytała, zbudowała sobie obraz tego, że ją, jak to mówi młodzież, szkalują w Teatrze Narodowym w Warszawie i podniosła pewien raban, czy też wznieciła pewną awanturę Internetową, Ona się zakończyła, stan na dziś wynosi trzy artykuły w gazecie wyborczej, ale jestem pewien, że to jeszcze nie koniec. A jeśli chodzi o reakcję, to ona nastąpiła na skutek recenzji, relacji, pewnych podsumowań, bo jak rozumiem pani Rebeki w Teatrze Narodowym na premierze spektaklu nie było. Ale może my... teraz przyleci? Wiemy, co ją ubodło. Fakt, że pojawia się jako postać w tym spektaklu, czy może fakt, że jednak przedstawiona jest nie do końca korzystnie? Ten, ten drugi powód, tak. No, po, poczuła się urażona tym, że, że potraktowano ją tak niesympatycznie, a przecież w dobrej worze wierzę sprzedała prawa do adaptacji swojej książki Teatrowi Narodowemu, wierząc, że to cytuję z pamięci jej wpisy, wierząc, że przyniesie to coś dobrego. A tymczasem taka niespodzianka. Rebeka Solnit, ważna postać we współczesnym świecie. Przypomnijmy w paru zdaniach, czego dotyczy jej książka. Mężczyźni objaśniają mi świat. Jest to opowieść, która wprowadziła do takiego dyskursu Chyba nie ma na to polskiego odpowiednika takie słówko mansplaining, opisujące generalnie sytuację, w której mężczyźni korzystając ze swojego autorytetu wynikającego z patriarchalnej struktury społecznej w sposób lekceważący odnoszą się do kobiet, tłumacząc im na przykład ich własny dorobek, bo to jest taka anegdotyczna sytuacja, którą Rebecca Solnit opisuje. I wyprowadza z tejże sytuacji bardziej generalną konstatację na temat zjawiska pod tytułem mężczyźni objaśniają nam świat. I jest to diagnoza pewnie w wielu przypadkach bardzo trafna, przenikliwa i nie, ona też nie budzi żadnego sporu y czy z żadnego sprzeciwu twórców przedstawienia. Oni podążają tym tropem. Tylko w taki dziwny y, sposób y, piętrzą te objaśniania świata i ostatecznie ja jako widz mam poczucie, że oni mi też postanowili objaśnić świat, więc jakby ta lektura eseju Solnit skręciła w dziwną stronę, a odpowiedzialni za to są, bo to dość istotne, y, Mariusz Gołosz jako autor adaptacji i Klaudia Gębska jako reżyserka przedstawienia. Która bodaj debiutuje w Teatrze Narodowym. W Teatrze Narodowym i w Teatrze Instytucjonalnym, tak, jest to bardzo młoda artystka, jej pierwsze przedstawienie w takiej dużej instytucji, chociaż na najmniejszej ze scen, jaką dysponuje Teatr Narodowy. Myślę, że nikt łącznie z artystką nie spodziewał się Temperatury dyskusji po, po tej premierze, bo samo przedstawienie sprawia wrażenie bardzo poczciwego, powiedziałbym, że nawet cokolwiek usypiającego e, przykładu teatru. Co w takim razie duet Gębska-Gołosz e, wychwycił w tekście Mężczyźni Objaśniają Mi Świat i jak ten duet przeniósł to na deski teatralne? Wychwycił tę generalną myśl i obudował ją szeregiem zupełnie nowych postaci. Właściwie ja nie jestem pewien, czy możemy mówić o adaptacji, czy możemy mówić, czy powinniśmy mówić o o osobnej, oryginalnej sztuce Mariusza Gołosza, inspirowanej esejami Solnit czy na podstawie esejów Rebeki Solnit. Rozumiem, że teatr tej formuły nie, nie wykorzystał, ponieważ, no cóż, mówiąc brutalnie, nazwisko Rebeki Solnit na plakacie działa chyba wciąż lepiej niż nazwisko Mariusza Gołosza i więcej osób będzie zainteresowanych. Takim przedstawieniem, więc jest to jakoś z punktu widzenia marketingowego zrozumiałe, no ale jak widać sprowadza się do, do, do wielu nieporozumień i, i, i dziwnych historii, więc wracając na, na, na scenę, główną bohaterką tak naprawdę nie jest Rebeka Solnit, tylko jest postać zwana padawanką, którą gra Patrycja Soliman. I ta postać wędruje do Aspen, gdzie rozgrywa się akcja przedstawienia i gdzie miało miejsce pamiętno opisane przez Sony 2 jeseju zdarzenie, tego mansplainingu, o którym mówiliśmy chwilę temu. Rebeka, ta spektaklowa, jest przewodniczką padawanki i to jest taka trochę oniryczna, fantasmagoryczna podróż do tego widmowego Aspen, które ostatecznie wcale nie jest w Stanach Zjednoczonych, tylko gdzieś w Polsce. Pojawiają się wątki klasowe, jest taka próba... Pokazania, że to nie tylko dysproporcje między pozycją kulturową mężczyzn a kobiet decydują o tym, kto co i komu objaśnia, ale również pozycja społeczna, kapitał kulturowy i tak dalej, Żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, to pojawiają się i tego już zrozumieć nie bardzo potrafię, postaci z serialu Twin Peaks, ale rozumiem, że licencja poetyka pozwala i na takie rzeczy. Poza tym, cóż, polska dramaturgia współczesna lubuje się w tego rodzaju asocjacjach kulturowych. I czy pojawia się jakiś mężczyzna, który istotnie objaśnia polskiej bohaterce świat, czy może to Rebeka jest tą, która wchodzi w tę rolę? Rebeka objaśnia i owszem, ale głównym objaśniaczem świata jest faktycznie mężczyzna, grany przez Wiesława Cichego, grany z wielkim powodzeniem. Jest to taki tak klasyczny przykład objaśniania świata. Można się i roześmiać, i strwożyć, i oburzyć. W różnej kolejności te, te emocje przychodzą do, do widza, ale ostatecznie objaśnia nam świat także postać sprzątaczki, grana przez Edytę Olszówkę, czyli tej na samym dnie tych drabin społecznych, których tam kilka obserwujemy i która to sprzątaczka sprzeciwia się Rebece Solnit i jej, Rebece, przepraszam, nie Solnit, no sprzeciwia się jej wymogom, czy też wymogom współczesnego feminizmu, który na przykład sugeruje, że oglądanie komedii romantycznych to nie jest dobre zajęcie dla kobiet, a bohaterka grana przez Edyto Olszówkę akurat ma ochotę obejrzeć taką komedię, w związku z tym jej nie będzie mówił co ma oglądać, ehm, a czego nie. Tak. No właśnie. Problem w tym, że ona potem widzą, mówi, co mają myśleć. I to jest ten pewien drażniący niuans wspomniałeś, w konstrukcji przedstawienia. Wspomniałeś, że spektakl cię nie porwał, ale może afera pomoże. Ehm, f... Prawdopodobnie tak. Mam nadzieję, że ona ostatecznie przysłuży się reżyserce i, i, i będzie to jakieś zabawne wspomnienie, chociaż jest to też, mówiąc o, o otwarcie i, i szczerze, dość... Smutna i może nawet żenująca y, sytuacja, w której kilka wpisów na Facebooku y, zapala tę teatralną bańkę do takiego stopnia, że jest potrzebnych kilka publikacji w największej gazecie w kraju. Nie doprowadza do transatlantyckiej afery teatralnej. Dominik Gaco o spektaklu Mężczyźni objaśniają mi świat w Teatrze Narodowym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. O Germaine jego sonata na harfę słuchaliśmy części trzeciej w wykonaniu Sary Schuster-Erikson. 17.46 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Już dziś w audycji popołudniowej delikatnie sugerowaliśmy, że zajrzymy do Bielska Białej, do miasta, które jest w tym roku pierwszą polską stolicą kultury. Bielsko -Biało, Biała miasto o bogatej tradycji, bogatej historii i kulturze, w której pojawiały się też skandale.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 Leon Kwartet i muzyka Arwina Szulchowa pięć utworów na kwartet smyczkowy. My słuchaliśmy pierwszego. Jest 17.50. Halo, halo. Uwaga, uwaga. Mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Jest rok Józefa Czapskiego ustanowiony decyzją Sejmu. W miniony piątek przypadała 130. rocznica urodzin wspaniałego malarza, krytyka, eseisty, autora dzienników, oficera, świadka zbrodni katyńskiej. Był współtwórcą Instytutu Literackiego i jednym z najważniejszych autorów paryskiej kultury. Oto kolejny fragment jego wspomnień z Archiwum Wolnej Europy. Nagranie z wczesnych lat 80. Józef Czapski wspomina lipiec roku 1917. Miał wtedy 20 lat w Petersburgu. Rozmawiał z Georgiem Lwowem, arystokratą, premierem rządu tymczasowego Rosji. Dzięki temu, że byłem w Korpusie Paził, gdzie było bardzo dużo synów wysokich urzędników rosyjskich trafiłem wypadkowo 3 lipca, to już było pod koniec mojego Korpusu Paziów, do domu jednego z moich kolegów, gdzie się znajdował premier rządu tymczasowego, Lwów, który tego dnia ustąpił i na swoje miejsce postawił Kieryńskiego. Wtedy rząd poszedł bardziej na lewo, Lwów odchodził zachwycony Kieryńskim, że to jest nie tylko wielki patriota, ale i wielki umysł, wielki demokrata, a że Rosja była wtedy po pierwszym puczu bolszewickim, który chciał zagarnąć władzę, który został natychmiast zdławiony i Lenin musiał uciekać do Irlandii, to był prędzej taki nastrój triumfalny właśnie demokratów. I książę Lwów, chcąc przekazać to memu wujowi, jednemu, który był dyplomatą rosyjskim, prosił, żebym mu powiedzieć, żeby on zupełnie nie niepokoił się o sytuację w Rosji, dlatego, że nigdy bolszewicy do władzy nie dojdą. Uważał, że chłop rosyjski stwarza pierwszy raz bezkrwawą, szczęśliwą rewolucję. I powiedział, proszę pana, oni bolszewicy nożem w Plecy uderzyli żołnierza, który się krwawił w obronie Rosji. Oni nigdy do władzy nie dojdą. Myśmy przeszli przez grzbiet rewolucji, my piereszli przez chrebiet rewolucji i my idziemy do spokojowego, spokojnego trudu narodu. Rosyjskie. Na ulicach były fury, dezerterów, co siemieczki gryźli na ulicy. Był, był nas nastrój już głodu i front się rozwalał zupełnie, ale były ciągłe jeszcze nadzieje na wielkie ofensywy, na zwycięstwo i To było moje pierwsze wrażenie. Przed drugą rewolucją, to znaczy przed rewolucją bolszewicką, którą dzisiaj ludzie, którzy nie przeżyli tych czasów, pamiętają właściwie, jako jedyną rewolucję. Tam też jakoś im starła z pamięci. Marcowa. Właśnie ja wtedy wyszłem do Wojska Polskiego i od tego czasu byłem dwa razy jeszcze w Petersburgu. I tu były rzeczy dość ciekawe. Przede wszystkim drugi raz, jak pojechałem, bo pojechałem. W momencie, kiedy już się zaczynała rewolucja w Niemczech i kiedy parę milionów, chyba dwa miliony jeńców rosyjskich Niemcy wypuściły, żeby wrócili do Rosji. I ci jeńcy ławą szli przez Polskę. Dla nikogo nie było wagonów, tylko dla tych jeńców, bo to była jak szarańcza w Polsce, te setki tysięcy ludzi, którzy wypuszczeni byli z obozów. Ja wystąpiłem z pierwszego pułku u w bo byłem tostojowcem. Zwróciłem się do dowódcy mego pułku, pierwszego, i prosiłem go, żeby mi wskazał, co bym mógł zrobić, nie będąc żołnierzem wojsku, bo byłem tostojowcem. I on, znając mnie i nadzwyczaj mnie, jakoś ładnie się do mnie ustosunkowo, zawezwał swoich oficerów i oni zdecydowali, że mnie wyszlą do Rosji na poszukiwanie kolegów, oficerów i żołnierzy, którzy są po więzieniach, czy może są rozstrzelani, żeby się co do nich czegoś dowiedzieć. I ja pojechałem wtedy do Rosji jak jeniec rosyjski, ubrany z, z czajnikiem i z workiem, z koszem i niegolony w najstarszym ubraniu, który miałem. Dojechałem do Petersburga. Zagubieni romantycy, tak nazwał założycieli kultury w swoim eseju Wacław Zbyszewski. Pisał, Giedroć daje poczucie misji, Zygmunt Herz sprowadza idealistów na twardy grunt rzeczywistości, Zosia Herz daje motor wściekłej energii i ciepło rodzinnego gniazda, a Józio Czapski dodaje całości pocałunku fantazji. I tego Państwu życzymy. Pocałunku fantazji. Jeszcze Wieniawski płytę z jego muzyką kameralną z utworami na skrzypce i fortepian w wykonaniu Mikołaja z i Piotra Pawlaka wysyłamy do Pani Ewy z Wieliczki i do Pana Marka z Przemyśla. Gratuluję Państwu bardzo serdecznie. Michał Jakubik, Monika Kopcik, Elżbieta Szymkowska, Jakub Kukla. Spokojnego popołudnia. Do usłyszenia. Autopromocja Miłość, namiętność i przepych w świecie, który powoli zanika.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 Zapraszam. Autopromocja